Aktualności jedynki Ewa Worobiec zapraszam. Komisja Europejska przesłała Polsce ostateczny tekst umowy na wykorzystanie pieniędzy z funduszu dozbrajającego Safe. O przekazaniu dokumentu poinformowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze.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 Od czerwca wszystkie projekty będą musiały być realizowane przez co najmniej dwa kraje. Z Nikozji Bata Płomecka, Polskie Radio. W drugim dniu unijnego szczytu w Nikozji europejscy przywódcy będą rozmawiać o przyszłym wieloletnim budżecie. Zaufany człowiek prezydenta rezygnuje. Sławomir Cęckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie ze strachu, nie ad hoc, ale po głębokim namyśle i w poczuciu odpowiedzialności. Takie powody rezygnacji Sławomira Cęckiewicza podaje rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz powołał się na wyrok sądu NSA, który jego zdaniem przywrócił dostęp do informacji tajnych byłemu już szefowi BWN. Jednak rząd Donalda Tuska działa bezprawnie, odmawiając mu tego dostępu. Pan profesor Cęckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, bo doskonale wie, że nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zupełnie inaczej widzi tę sprawę. W wyroku nie ma mowy o przywróceniu Cęckiewiczowi dostępu do zastrzeżonych informacji. Nie ukrywam, że cieszę się, że pan Sławomir Cęckiewicz w końcu to zrozumiał. Sławomira Cęckiewicza zastąpił generał Andrzej Kowalski, kiedyś szef służb specjalnych, tych cywilnych i wojskowych, a do tej pory zastępca szefa BBN-u. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W tragicznym zdarzeniu samochodu osobowego z rowerem na Śląsku zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że zmarły parlamentarzysta był wzorem empatii i dobroci. Na pewno cała Polska straciła wyjątkowego człowieka o, o sercu otwartym. Człowieka, który dawał takie poczucie, że...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 Graliśmy w piłkę razem. Więcej nie zagramy. Zawsze Łukasz dobrze biegał po skrzydle. Silny, wysportowany i szybki, to trzeba było mu przyznać. Ta informacja no, górknęła troszeczkę jak, jak grom z jasnego nieba. Nie w takich okolicznościach, nie w takim wieku nie powinny odchodzić osoby, które mają zapał do społecznej pracy, które przejawiają ten zapał poprzez swoje czyny i są odważne. tak? Z Łukaszem dzieliło nas dość dużo z racji poglądów politycznych, ale łączyła wspólna pasja do tego, co robimy. Łukasz Litewka miał 36 lat. To są aktualności: Jedynki. Zabytki z północnej Polski stają przed szansą na prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie. Na Warmii i Mazurach trwają prace nad wytyczeniem szlaku Dworów Bałtyckich, mówi koordynatorka przedsięwzięcia Grażyna Greiner. Celem projektu w ogóle będzie zarejestrowanie tego szlaku i oznakowanie tego szlaku jako szlaku kulturowego. Rady Europy. Będzie to pierwszy szlak, podkreślam, pierwszy na, tutaj na terenie północnej Polski, jak również w północnej Europie. Otwarcie międzynarodowej trasy zaplanowano za dwa lata. To koniec szusowania na hali goryczkowej w Tatrach. Świstaki budzą się z zimowego snu i potrzebują teraz spokoju. Polskie koleje linowe zamknęły trasę dla narciarzy, mówi Marta Grzywa. Działania te realizowane są przy ścisłej współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, ponieważ dbamy o to, żeby zachować równowagę pomiędzy dostępnością Tatr dla narciarzy, dla snowboardzistów, a ochroną ich unikalnej przyrody. I też chcemy zapewnić zwierzętom niezbędny spokój po zimowym śnie. Świstaki po okresie hibernacji są bardzo osłabione, mają ograniczony dostęp do pokarmu. Dodatkowo zagrożeniem dla nich są większe drapieżniki.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 Autopromocja. Na zegarach 7,5 minuty po godzinie 5. Na Agrofakty zaprasza sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Agrofakty. Błożiej Prośniewski. Dzień dobry. Trwa przekazywanie płatności w ramach kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2025 rok, jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na konta rolników trafiło już blisko 18 miliardów złotych. Z tej kwoty niemal 15 miliardów to płatności bezpośrednie, natomiast z tytułu wsparcia obszarowego przekazanych zostało ponad 3 miliardy. Ukraina jest gotowa tymczasowo zrezygnować z dostępu do unijnych dotacji rolnych, jeżeli tylko. Przyspieszy to jej wejście do Unii Europejskiej. Zadeklarował wicepremier tego kraju teraz Skaczka. Kijów proponuje, by dostęp Ukrainy do funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej zawiesić na kilka lat. Zdaniem władz tego kraju to wyjście naprzeciw m.in. europejskim rolnikom, którzy mają być obecnie jednym z głównych hamulcowych negocjacji z Ukrainą. Ukraina chciałaby podpisania umowy akcesyjnej w 2027 roku. Są już pierwsze tegoroczne szparagi, choć ich cena jest wyższa niż zazwyczaj o tej porze. To efekt długiej zimy i chłodnej wiosny. Obecnie za pęczek szparagów w sklepach trzeba zapłacić ponad 25 zł. Z każdym kolejnym dniem powinno być jednak taniej. Powierzchnia upraw tego warzywa w Polsce szacowana jest na 2,5 tysiąca hektarów. Głównym jego producentem jest Wielkopolska. A na koniec agrofaktów temat kontrowersji wokół urzędowych planów dotyczących pszczelarstwa. Chodzi o obowiązek rejestracji pasiek i regulacji maksymalnego zagęszczenia uli w miastach. Takie propozycje są zawarte w projekcie Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych, wokół którego w internecie i wśród pszczelarzy trwa gorąca debata. A czego ona dotyczy i jak przebiega o tym Tomasz Matusiak. W sieci pojawiają się fałszywe informacje sugerujące, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa pszczoły za zagrożenie dla środowiska, a nawet hipotezy, że rząd zamierza wytruć wszystkie pszczoły w Polsce. Wstępny projekt Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych zakładał m.in. wprowadzenie obowiązku rejestracji pasiek czy regulacji dotyczących maksymalnego dopuszczalnego zagęszczania uli w miastach. Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreśla, że jeszcze nic nie jest przesądzone. To dopiero początek prac nad projektem. Jesteśmy na etapie absolutnie prekonsultacji, czyli zbierania pomysłów na to, jak wesprzeć kwestie dzikich zapylaczy, dlatego że mamy wielki problem związany z spadkiem bioróżnorodności. Absolutnie nikomu nie przychodzi do głowy, żeby w tych dokumentach mówić o walce z pszczołą miodną. Absolutnie wszyscy są świadomi, że pszczoła miodna jest gatunkiem, który stanowi istotny element ekosystemów. Pszczelarze czują się pominięci w rozmowach i wskazują na brak komunikacji z ministerstwem, mówi Adrian Bukowski ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Staropolskich. Nie mamy żadnego kontaktu i środowisko pszczelarskie nie jest włączone w ogóle w pracę tego zespołu. I to jest największy problem, bo my tak naprawdę nie wiemy, co autor ma na myśli, jakie są przewidywane rozwiązania, chętnie byśmy się w nie włączyli. I profesor Izabela Wierzbowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa za zasadne rozwiązanie tak zwanego zjawiska przepszczelenia pszczoły miodnej. W niektórych rejonach w Polsce tych pszczół jest za dużo w stosunku do tego co oferuje im środowisko jako pokarm. Uważam, że powinien być prowadzony jakiś monitoring i powinna być kontrola lepsza, jeżeli chodzi o pasieki, ze względu na dobrostan tych zwierząt, a także dobrostan zwierząt dziko żyjących, czyli mówimy tutaj o tak zwanych dzikich zapylających owadach. Należałoby tutaj w grupie ekspertów przedyskutować tą sprawę. Krajowy plan odbudowy zasobów przyrodniczych ma wdrożyć europejskie. Dyrektywę, która zakłada odtworzenie i ochronę zniszczonych ekosystemów. Polska ma czas na złożenie takiego dokumentu do 1 września tego roku. I to wszystko w tym wydaniu Agrofaktów. Kolejne w poniedziałek o stałej porze. Ja też zapraszam Państwa na jutrzejsze wydanie audycji Prosto z Rynku. Kilka minut po godzinie piątej, w której powiemy między innymi o tak tzw. kryzysie ziemniaczanym. Jedynka. Polskie Radio. Na Agrofakty zaprosił sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Polski Radio. Program pierwszy jest 16 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. No i w końcu mamy piątek. Czy to jest ostatni piątek kwietnia? Tak, ostatni kwietniowy piątek, bo za tydzień na tej porze to będziemy mieć już 1 maja i początek majówki. Początek majówki to nawet w czwartek po południu, 30 kwietnia. Jak na razie 24 dzień kwietnia, 114 dzień roku, 2026, do końca tegoż 251 dni. Słońce w stanie Lada Moment, dokładnie o 5.20, zajdzie o 19.49. Dzień potrwa 14 godzin i 29 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 18 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i i minut 47, czyli wychodzi na to, kiedy będziemy się słyszeć już w poniedziałek 27, to już będę Państwa informował, że słońce nie wzejdzie, a wzeszło. To w najbliższy poniedziałek, kiedy się będziemy słyszeć w Dzień Dobry z Jedynką. Aleksander obchodzi imieninę, ale także Aleksja, Aleksy, Antym, Bona, Debora, Egbert, Erwin, Erwina, Euzebiusz, Fidelis, Gaston, Grzegorz, Honoriusz, Horacjusz, Horacy, Leontius, Longin, Longina, Saba, Tyberiusz i Zbywoj. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. A na dzień dobry z jedynką pytanie, co Pan Pani ma na myśli, znaczy Pani. Co Pani ma na myśli? Myślę, że to jest podstawa całodziennego bytu naszego. Myślę, że jest to podstawa całodziennego bytu naszego. Tak to Pani ubrała w słowa, jak Państwo sądzą, co miała na myśli. Wielu sobie bez tego życia nie wyobraża. Niektórzy co prawda bez tego funkcjonują, ale ja nie. Pan Wojtek z Zaszyby nie, nasz wydawca także nie. I specjaliści też podpowiadają, żeby z tego lepiej nie rezygnować. Cóż Pani ma na myśli? Podstawa całodziennego bytu naszego. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Radio Program Pierwszy, Kasia Kowalska. Coś optymistycznego na antenie radiowej jedynki. No to optymistycznie u pana Marka na pewno tak, bo trawa rośnie, nawet już trzy razy kosił, nawieziona. Chyba to jest podstawa, tak? Dobry nawóz, żeby się tam zazieleniło, żeby trawa była gęsta. Tak czy inaczej musiał to zrobić wcześniej, bo przed panem Markiem weekend. Weekend, weekend. Jeszcze raz weekend, ty leża w pracy. Osiem na plusie w podkrakowskich Liszkach. Piękny, bezchmurny poranek piątkowy. Dla niektórych piąteczek piątunio, dla mnie tylko piątek, bo sobota, niedziela w pracy. Dzisiaj kolejna na wozu, na trawnik. Już były trzy koszenia w tym roku. Rośnie. A czyli jednak, no i niech rośnie. Dobrze byłoby, gdyby jeszcze trochę popadało. Ja spoglądam dziś, szanowni państwo, na prognozy. To jest tak, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Chwilami słaby przelotny deszcz. Na zachodzie bez opadów, w Tatrach bardzo słabe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, czyli bez szans na jakieś opady w okolicach Małopolski. Znaczy w okolicach Małopolski. O, tam głupotę. Palnąłem. W Małopolsce gdzieś tam w Tatrach słabe opady, natomiast w okolicach potrakowskich Liszek, no to niekoniecznie. Pan Maciej. Jeszcze niedawno Belgia, wczoraj Holandia. Dzisiaj Niemcy, czy blisko, coraz bliżej ojczyzny. Dzień dobry, z tej strony Maciej. Magdeburg, 6 stopni, Niemcy. My już powoli wracamy, także dzisiaj rzeźko na tym dworze coś. Coś, to nie może ta wiosna dojść do nas. No i cóż, jutro zawody. Pierwsze wędkarskie pod Pałacem Mariany Orańskiej. A Radio Jedynka coś o tym wie, bo jedyne takie miejsce odwiedzali. Znaczy no udanych łowów połowów, panie Maćku, spoglądam na wojska z, z Zaszyby, który wielkim miłośnikiem jest i wędkarzem, także ile, ile masz wędek, powiedz, w garażu? Dużo. Nawet nie jest w stanie zliczyć. E, co się teraz łowi? Bo to, bo to... A, na szczupaki. Na szczupaki, czyli to, to jest przełom kwietnia-maja, prawda? No dobrze. No to się pewnie sezon zaraz zacznie, a Szczupak no to nie Płotka, szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Jazdy Wędkarskiej. Pan Zbyszek jak zawsze na spacerze. Dzień dobry, chodów koło Siedlec, temperatura 3 stopnie na Plusie, nadal czyste niebo i zimny, zimny północno-zachodni wiatr, Bez mgły i nadal bardzo sucho. Pozdrawiamy, życzymy udanego weekendu Plusia. I zbierze. U pana Zbyszka 6, u pana Przemka też 6. 1, 2, 3, 4. No tak, 6 nog. W zasadzie dwie nogi i cztery łapy. Dzień dobry. Poznań o poranku. Mamy dzisiaj 7 stopni. Na barometrze tutaj widzę 1016 hektopaskali. Niebo ładne, czyściutkie, bezchmurne. No i cóż, kończymy spacerek z tofikiem. I zaraz siadamy na rower. Do pracy jedziemy. Pozdrawiam. Przemek. To proszę uważać na siebie, szanowny panie Przemku, bo ten rower jakoś po tym, co się wczoraj wydarzyło, zaraz będzie wspomnienie, bo jeden z naszych słuchaczy mówi, że pochmurno, że niebo niemalże płacze. W Sosnowcu państwo wiedzą, do czego nawiązuje. A teraz no, przypomnijmy to znaczy to nie pytanie, tylko taka sugestia, która padła z, a w zasadzie kredo życiowe naszej rozmówczyni, że to może być podstawą całodziennego bytu naszego. Cóż to może być? Panie kochany, redaktorze, nasz to będzie kawa marago figofago. fago. W ten sposób nawiązał pan do piosenki, zdaje się, Jacka z Woźniaka, że kawa, tak? Kawa jest częścią tego ale pani miała zupełnie co innego na myśli Na pewno kawa, tak? Natomiast to jest e, Większy projekt 26 po 5. No to jeśli, szanowni państwo Ktoś jeszcze się nie obudził, to mamy coś Specjalnie dla tych Taka propozycja, która na pewno Niejednego pobudzi Kawa jest niepotrzebna. Gra w radiowej jedynce. 29 minut po godzinie piątej. Dzień dobry z jedynką i dzień dobry mówi nam pani Magdalena. A skąd? Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. 5 stopni, niebo bezchmurne. Dzisiaj też ma być słonecznie, tak jak i wczoraj. I co? I kończymy ten tydzień i odpoczywamy w weekend. Pozdrawiam wszystkich, bardzo serdecznie życząc miłego weekendu. Magdalena. Dzięki wielkie pani Magdo. Rzeczywiście ten, ten weekend warto no, podładować akumulatory tuż przed majówką. Słyszeli państwo wczorajsze prognozy. Mamy nadzieję, że one się nie sprawdzą, bo wynika z nich, że w majówkę ma być dość chłodno. Dość chłodno. Spoglądam na dzisiejszą prognozę. Znaczy, Gdyby było tak jak dzisiaj, to nie byłoby źle. Od 10 na wybrzeżu do 15 na zachodzie i w centrum. Lokalnie na kujawach cieplej, bo nawet i 18. Jak słońce wyjdzie, to w słońcu to może być nawet i 20. Więc człowiek jest taki rozdarty trochę, prawda? No Bo tak ma świadomość tego, że deszczu brakuje, bo susza hydrologiczne w niektórych miejscach to nawet od miesiąca nie padało. Z drugiej strony, jak, jak się wybiera na ojówkę, to, to chciałby żeby nie padało, no jeszcze się taki nie urodził, prawda? 22, 139, 22, Pan Łuki Będzin A no halo, dzień dobry Łukasz Będzin z tej strony u mnie 8 stopni na zegarze ciepło, sucho nic nie padało przez noc Wydaje mi się, że będzie dzień, zapowiada się y, słoneczny, bo już tam się coś na wschodzie y, przeciera, coś już się tam budzi, już jakaś pierwsza drzemka wyłączona i niebo jest przejrzyste, więc jest chyba szansa, że będziemy mieli słoneczny dzień. Ustał wiatr, bo wczoraj jeszcze wieczorem y, i w nocy dość tak, Wiało nieprzyjemnie, oczywiście zimny ten wiatr. Dziś już tego nie ma, ustało. A dziś mamy Europejski Dzień Śniadania. No i pytanie, na wytrawnie czy słodko? Ja mam dziś na słodko Rogal z czekoladą, do tego kawa. Wszystko fajnie, tylko strasznie się kruszy. Pięć wróbli by tutaj jeszcze mi pojadło. Miłego dnia dla wszystkich. Dzięki wielkiej czyli zakładam, że to jakiś kruasan, Panie kochany Łukaszu, croissant, do tego jakaś kawa, czyli idealne śniadanie na słodko. To państwo się już domyślają, o co chodziło tej no właśnie o tej pani. Myślę, że to jest podstawa całodziennego bytu naszego. Podstawa całodziennego bytu naszego. To miała na myśli? No, chyba rzeczywiście to. Dzień dobry, panie Danielu. Uberspoznania się kłania. Wschodnia obwodnica Berlina, 7 stopni, niebo zachmurzone, drzewa, nie uszający, że właśnie nie ruszają, także raczej światła nie ma. A ta pani, myślę, że ma na myśli śniadanie. To będę końców godziałem. Światowy Dzień Śniadania. To właśnie dziś, 24 kwietnia. Ten temat jeszcze w tej godzinie się pojawia. Teraz na koniec tego wejścia pan Robert, któremu setka w głowie. I w głosie. Ładnie sobie to wymyślił. Witam wszystkich serdecznie. Robert Oława. Na Dolnym Śląsku mamy 6 stopni. Bez opadów, bez wietrznie. I takie życzenia. Kolejny raz z okazji stulecia radia. Dziś są twoje urodziny, a z sympatii życzę tobie, abyś zawsze była z sobą i stawiała nas na równe nogi. Hej! Hej, hej, jedynko, ty poranna moja zegarynko, budź, rozśmieszaj i raportuj, a pan Daniel materiał eksportuj. Miłego dnia życzę, dużo uśmiechu, hej. Wszystko w porządku, tylko ta, ta końcówka jest nie, nie najlepsza, ja bym tego Daniela wyrzucił z radio, znaczy z tego, z piosenki, z tej rymowanki, on tam nie pasuje, on tam się nie rymuje, ale tak to wszystko w porządku, no i wszystko się zgadza.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 Dziękujemy bardzo. 5.34. No tak świętujemy szanowni państwo. Świętowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Świętujemy także w tym. No, tego świętowania chyba nie będzie końca. Tym bardziej, że rozpoczęliśmy drugą setkę. No i to pytanie. Jak będzie radio wyglądało za kolejne sto lat? Patrzysz jak bezszelestnie Skradam się przez sień i wtedy wie. Ja ukradkiem Cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak mnie nie potrzeba słów, Ciebie chcę tylko brać, tak Ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Ciepła woda spływa Ci do stóp I wtedy wiem Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust Całuję Ciebie U -u -u. Kochanie, właśnie ta Mnie nie potrzeba słów Ciebie chcę tylko brać Ciebie. Teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr Dzisiaj liczy się Tak za oknie, czy ogrzewa letnie słońce? Wejdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie. Teraz tu, co czynić wczoraj lat, dzisiaj nie właśnie tak, nie nie potrzeba suf. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz. dobry, Sławek z tej strony, dużego Wiedeń, mamy 11 stopni, wracamy do Domciu, może jeszcze jakieś 4,5 godzinki, będziemy na miejscu, weekendik przed nami, fajnie, pięknie się zaczyna dzionek, pozdrawiam kolegę, który wraca też tam z pasji wędkarstwa, bo my też mamy zawody, ale w sobotę, Liga Metod Feder, eliminacje, także życzę też koledze połamania, no i wszystkiego dobrego dla Państwa. Płamania kija, z poglądem na wojska, tego się życzy wędkarzom, tak? Tak? Człowiek nie łowi, to, to nie wie. 22 139 22 ten, ten słuchacz, którego pozdrawiał pan Sławek, to jest pan Maciek, wraca z Magdeburga, miłośnik wędkarska, wędkwa, wędkarstwo. przepraszam najmocniej, i pan Wiesław, także zdaje się za naszą zachodnią. Dzień dobry wszystkim, Wiesław Przekłania, okolice Hanoweru, 6 stopni, jak tu kolega przedtem powiedział Magdebur, to tam bo nie jest tak daleko. Ale taki właśnie ta wiosna tak, takimi tip-topkami tutaj idzie. Panie redaktorze, co, co na dobry dzień? No, uśmiech yy, i dobre poczucie humoru. No. Dobry dzień się dzieje, jak się gęba śmieje. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego weekendu. No, jak to w życiu, szanowny panie Wiesławie, raz się śmieje, raz yy, niekoniecznie, jak mówi nasz słuchacz, yy, niebo w Sosnowcu płacze. Wczoraj wymarł tragiczny wypadku nasz. Nasz poseł, mój poseł, na których go oddałem swój głos. Łukasz Litewka. Społecznie. Człowiek w Nie mogę się jakoś obodzić z tym smutną. No myślę, że nie tylko pan, ta wywoła, ta informacja wywołała szok nie tylko wśród zwykłych ludzi. To nigdy chyba takiej, znaczy może nie to, że nigdy, ale rzadko taka zgoda wśród polityków wszystkich opcji, bo kondolencje rodzinie zmarłego złożyli i prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, także marszałek Sejmu, także szef MSZ-u, poseł Przemysław Czarnak, czy lider Konfederacji Sławomir Mencen, czyli z lewej i z prawej strony, bo to rzeczywiście wyjątkowy człowiek był, który poszedł w posłowanie. Nie dla siebie, dla, dla innych. Szanowni Państwo, do tego wypadku, bo wciąż nie są znane szczegóły, ale wiemy, że 36-letni poseł zginął wczoraj po godzinie 13 na drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Samochód marki Mitsubishi Uderzył czołowo wiodącego poboczem posła. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Według wstępnych, zaznaczmy wstępnych informacji, kierowca samochodu albo zasłabł, albo zasnął. To 57-letni mieszkaniec Sosnowca badania alkomatem nie wykazały, aby był pod wpływem alkoholu.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 wszystko będzie ok. Uśmiechem zmiadasz złotego świata, układasz kładasz sens. Tylko ty to wiesz, jak wytresować swój cień, jak sprawić, by każdy dzień mijało lżej.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 Feniks się dźwignął z popiołów Mogę też wierzyć, że to jest ten dzień Kiedy wszystko będzie ok, Uśmiechem zmiatać złotego świata dobry z jedynką. Za 15 minut godzina 6, 22, 139, 22, 02. Dzień dobry, Janusz się kłania. W pogodnie, chociaż gdzieś tam nad horyzontem jest trochę chmur płaskich. No i daleko, w stronę zachodniej Kaszub, chyba coś chmur więcej, tak mi się zdaje, nadciąga. Natomiast temperatura fajna, aktualnie 7 stopni. Leciutki wiaterek nie ochładza nam tego powietrza, także zapowiada się naprawdę chyba pogodny, cieplutki dzień. i Takiego życzę i weekendu wszystkim. Pozdrawiam. Dzięki wielkie pani Januszu. Proszę na siebie uważać. Za 14 minut godzina 6, tuż po piątej. Takim dźwięk Państwu zaserwowałem. Myślę, że to jest podstawa całodziennego bytu naszego. Podstawa całodziennego bytu naszego. Co Pani miała na myśli? Dzień dobry, pani Danielu, kłania się Robert z Górnego Śląska, ze Świętochłowic. Ja myślę, że pani chodzi o kawę i jest to smak, zapach najlepszej kawy o poranku. Chociaż ja się dzisiaj wyłamałem o poranku i zaparzyłem sobie herbatę, bo jestem ostatnio po prostu zapalonym herbaciarzem. Pozdrawiam serdecznie pana, pana, który jest za sterami, oraz y, oczywiście najlepszych słuchaczy jedynki. Pozdrawiam. Dzięki wielkie i proszę nie pan, zapominać o wydawcy, bo bez niego jak człowiek bez księgowej albo księgowego. No to tak, rzeczywiście, kawa jest częścią tego. Herbata jak najbardziej, bo chodzi o śniadanie dziś, Światowy Dzień Śniadania. No, zastanawiamy się, jeść czy nie jeść, bo są różne teorie. Niektórzy przekonują, że to jest najważniejszy posiłek dnia. A no, inni odchodzą od tego, bo przecież zabiera tylko zbędny czas. Naprawdę? Kto ma rację? Jest to podstawowy posiłek naszego dnia. Regularne posiłki są bardzo pomocne w utrzymaniu zdrowej wagi. Jak ważne jest dla Was śniadanie? Często nie no. Skąd to się bierze? No nie mam czasu. bo Wolę sobie dłużej pospać. Myślę, że to jest podstawa całodziennego bytu naszego. A dlaczego pani tak myśli? Od kolacji do śniadania mija bardzo dużo czasu, więc żeby odrobić straty i nabrać energii, to potrzebujemy tego paliwa, tak, w postaci jedzenia. Piję kawę, zamiast śniadanie, dlatego, żeby spalić więcej tłuszczu podczas ranka. Wtedy się pobudzają wszystkie komórki palące tłuszcz. Jak nie będę jadł i swoich potrzeb fizjologicznych i swoich potrzeb biologicznych, no to nie będę później miał siły, żeby funkcjonować. Katarzyna Kowalczy, dietetyk, psychodietetyk, Instytut Nauk Ostrowiu Uniwersytet w Siedlcach. Są bardzo ważnym posiłkiem w ciągu dnia. Uważa się nawet, że najważniejszym chociaż z tym można było polemizować, bo każdy jest ważny. Ale ta ranga ważności śniadań sprowadza się do tego, że po długiej przerwie, kilkugodzinnej przerwie nocnej, kiedy nasz organizm wypoczywał i poddawał się procesom regeneracji, spowolnił również się nasz metabolizm. Dlatego też zjedzenie śniadania niejako no, uruchamia nas. Cały nasz organizm sprzyja temu, że jesteśmy gotowi, że tak powiem, do kolejnych działań. I odwracając troszeczkę pytanie, brak tego śniadania, nie zjedzenie pierwszego posiłku, może skutkować tym, że zabraknie nam po prostu energii w Dnia, że nasza wydajność będzie zdecydowanie mniejsza. Natomiast jedzenie śniadania pozwala nam się lepiej skoncentrować, mieć lepsze zdolności poznawcze, możemy łatwiej zapamiętywać i generalnie lepiej funkcjonować, mówiąc kolokwialnie. Co jest Pani ulubionym śniadaniem? Kanapki jakieś z no, szatrzynką, serkiem takim wiejskim jakimś, po prostu kanapki. A dlaczego kurat to? Najbardziej mi smakuje ze wszystkiego. Ja to sobie robię tosy z pieczarkami na przykład. No, szybko się robi, jest to smaczne. Pieczewo razowe, warzywa i pębina ewentualnie jajko sadzone do tego. Uważam, żeby węglowodanów nie było zbyt dużo, żeby były warzywa. Uważam, że wtedy się dobrze czuję. Najlepsze będzie to, które będzie nam smakowało, ale też takie, które będzie dopasowane do naszego stanu zdrowia. Faktycznie szkół jest wiele na temat jakościowych śniadań i biorąc pod uwagę rozpatrywanie tego, jakie to ma być śniadanie, trzeba uwzględnić, czy jesteśmy osobą zdrową, czy też mamy jakieś zaburzenia metaboliczne. Jeżeli na przykład jesteśmy zwolennikami śniadań owsiankowych i czujemy się po tej owsiance dobrze Mamy przypływ energii, nie odczuwamy zmęczenia, senności, jakiejś ospałości, to znaczy, że to śniadanie jest dla nas jak najbardziej ok. Natomiast gdyby się okazało, że pojawia się senność, zmęczenie, rozleniwienie i brak siły, no to trzeba zastanowić się wspólnie najlepiej z dietetykiem czy nawet z lekarzem nad jakimiś badaniami, żeby sprawdzić, czy nie mamy zaburzeń metabolicznych. Idealne śniadanie nie istnieje, a nie zaraz czekaj. To musi być jajecznica, a jeśli nie jajecznica, to coś tam z jajkiem. Jakieś może na twardo, może na miękko, może sadzone. W każdym razie coś, co, co zawiera jaja. Za 10 minut godzina 6 to jest Polskie Radio, program pierwszy. Polskie Radio.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 autopromocja reklama yosera we care you grow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 Radio kierowców. Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport w Jedynce. Ruch jest delikatnie spowolniony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa, między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem, na trasie w kierunku stolicy. Spowolnienie w kierunku Warszawy również na drodze numer 7 w Łomiankach, czyli na północnym dojeździe do miasta. Na S19 mamy utrudnienia w Lubelskiem, między węzłami Lublin-Szerokie i Lublin-Węglin. To dziewiąty kilometr. Samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście nikomu nic Ważnego się nie stało, no ale zablokowany. Mamy jeden pas w kierunku Białego Stoku między węzłem Lublin Szerokie na węzłem Lublin Węglin na trasie S19. Krajowa dziewiętnastka też z możliwymi jeszcze utrudnieniami między, między Rzecem Podlaskim a Radzyniem Podlaskim. Uwaga, w Rzeczycy na 215 km tam zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wyniku czego poszkodowano została jedna osoba. Przejedziemy tą trasą. Korków nie trzeba się spodziewać, ale obowiązuje ruch tylko jednym pasem. Na zmianę. A poza tym dosyć dobra drogowa sytuacja. Korków jeszcze nie trzeba spodziewać się w okolicach Trójmiasta, chociażby na S6 i na S7. Płynnie zarówno w okolicach Rusocina, jak i przy węźle Gdańsk-Południe, ale też jeszcze o tej porze płynnie w Pruszczu Gdańskim na trasie 91 do Trójmiasta. Tam też często w godzinach szczytu występują korki. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to takie newralgiczne trasy jeszcze w pełni przejezdne S86 Sosnowiecka Kwiatowice zupełnie bez korków, S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej podobnie, tak samo DTS i Autostrada A4. A na wiadomości od Państwa też cały czas czekamy. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.